Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. I zagadnęli go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przypisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny. Niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, potem trzeci i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żono, Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. „Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Na to rzekli niektórzy z uczonych w piśmie. Nauczycielu, dobrze powiedziałeś, bo o nic nie śmieli Go już pytać. Oto słowo Pańskie. Pan Chrystus. Umiłowanie Chrystusie Panu siostry i bracia. Przy zmartwychwstaniu, więc którego z nich będzie żoną? To pytanie dzisiaj nas także nurtowało i stawiamy sobie je po raz kolejny podczas tej Eucharystii, rozważając. Słowo Boże. Zostało ono postawione prowokacyjnie przez saduceuszy, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie. Oni tak się nie zajmowali bardzo życiem religijnym, jak hariseusze, tylko no i uważali, że z Zmartwychwstania chyba nie będzie, bo w prawie nic nie ma. W prawie, czyli w to, że nie ma wzmianki o, o Zmartwychwstaniu. Tak przynajmniej to odczytywali. Natomiast faryzeusze przyjmowali Zmartwychwstanie, wierząc, że Bóg jest Bogiem żywym, Bogiem Ojców i że nie pozwoli, żeby człowiek popadł w nicość. Mieli też w porannej modlitwie takie wezwanie jedna z tak zwanych osiemnastu modlit błogosławieństw, błogosławiony bądź o Jachwę Ty, który wskrzeszasz umarłych. A więc wierzyli w z martwych zmartwychwstanie. Pan Jezus chce tu się odwołać najpierw do wersji Mateusza, bo my znamy tylko dzisiaj wersję Łukasza powiedział, jesteście w błędzie, bo nie znacie pisma ani mocy Bożej. Czyli zarzucił faryzeuszom, saduceuszom, przepraszam, że nie znają pisma i no jest to poważny zarzut i mocy Bożej, która się może ujawnić w życiu i w przeznaczeniu ostatecznym człowieka. I mówi Pan Jezus, że dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. Pan Jezus mówi, że... Po zmartwychwstaniu znajdziemy się w zupełnie innej rzeczywistości, innym stanie, który nie może być porównanym z tym, co teraz przeżywamy. Nie można porównywać, nie ma jakiejś takiej ciągłości bezpośredniej między rzeczywistością ziemską a rzeczywistością niebieską. Kiedyś przypominam sobie teraz w Strażnicy światów Jehowy, widziałem, jak oni mówią o Królestwie Bożym na ziemi. I tak malują takie obrazy, jakby to się niewiele zmieniło, tylko tyle, że tu Królestwo Boże nadeszło, ale normalnie wszystko jest tak samo, jak i było. Tymczasem przyszły świat ma być bardzo światem Boga, że mamy żyć w Bogu do tego stopnia, że święty Paweł w liście do Koryntian mówi, że Bóg ma stać się dla nas wszystkim, że będzie Bóg wszystkim we wszystkich. To znaczy, że Pan Bóg wypełni człowieka, wypełni dogłębnie człowieka i Dlatego y, to będzie zupełnie inne życie. Że dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Y, dzieci natomiast y, y, tamtego świata y, będą żyć inaczej. Y, staliśmy się dziećmi bożymi od Chrztu Świętego. Nieraz może gdzieś widzimy w jakiejś rodzinie dzieci, które pytamy się, czy są podobne do matki, czy do ojca. Nieraz są takie podobieństwa wyraźne. Nieraz słyszymy odpowiedź, że nie są podobne, bo to są dzieci adoptowane. Gdzieś nawet z innego kraju nieraz. I my właśnie jesteśmy adoptowani na Krzyście Świętym przez Boga, by być dziećmi Bożymi, bo pierworodnym synem Boga jest Jezus Chrystus i dzięki temu, że On ofiarował się za nasze zbawienie, że nas wykupił, jak mówi Święty Paweł, że nas. Usynowił, że przywrócił nam dzieciństwo Boże. Możemy się nazywać dziećmi Bożymi. Ale to dzieciństwo Boże, gdy dojdzie do tej pełni po zmartwychwstaniu, będzie inaczej przeżywane niż na Ziemi. Tutaj na Ziemi ciągle jesteśmy poddani walce duchowej. Święty Paweł mówi, że ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch pożąda przeciwko ciału i że nie ma tu zgody, że trzeba do tej przemiany wewnętrznej zmierzać przez otwarcie się na łaskę, na Ducha Bożego. Tam natomiast, jak mówi Jan Paweł II w jednej z kateches na temat małżeństwa i tego ostatecznego przeznaczenia małżeństwa, będzie inny układ sił między Duchem i Ciałem. W wieczności będzie inny układ sił, między duchem i ciałem, że ciało będzie poddane duchowi tak bardzo, że nie będzie już tej walki. Już będzie to jakaś taka szczęśliwa egzystencja w Bogu. Niemożliwe więc jest, żeby małżeństwo w takiej postaci, jak jest na ziemi, przetrwało wieczności, bo musielibyśmy przyjąć, że ten przypadek, który tutaj podają Saduceusze jakby wyglądał. Tam by była zazdrość dalej o tę żonę ze strony tych siedmiu byłych mężów. Tymczasem to ma być życie w Bogu jakby tak ukierunkowane na Boga, tak zwrócone na Niego i przeżywanie tej bezpośredniej więzi z Bogiem twarzą w twarz, jak mówi nam Pismo Święte, że niemożliwe są właśnie takie relacje między ludźmi, jak między, jak, jakie są tutaj na ziemi. I Jeszcze jedno zdanie, które mi uderzyło, w katechezie papieża Jana Pawła, który mówi, że w przyszłym stanie osobowego podmiotu ślad za widzeniem Boga twarzą w twarz, zrodzi się w nim miłość o takiej głębi i sile koncentracji na Bogu, że ogarnie ona go bez reszty. Że taka miłość się zrodzi w tych, którzy będą oglądać Boga, że ta miłość Ogarnie człowieka bez reszty. Tak skoncentruje się człowiek na Bogu, że nie będzie się mógł oderwać od Niego, niemożliwy jest więc w tamtej rzeczywistości grzech odcięcie się od, od Boga, ponieważ to przygnięcie do Boga będzie tak silne. Czyli że ta jedność w Bogu będzie jakaś szczególna. Można porównać nieraz, ale to nie znaczy jeszcze, że to, ta więź międzyludzka zaniknie. Nie znaczy, że ta więź międzyludzka zaniknie. Trzeba, to też mówi papież, ją odczytywać w Bogu, że ta relacja będzie uduchowiona, że człowiek będzie miał ciało bardzo uduchowione. To będzie zupełnie inne, inne ciało. Zgodnie z tym, co mówi św. Paweł, że przechodzimy od ciała zmysłowego do duchowego, od doczesnego do niebieskiego. Jest tam wiele innych podobnych określeń, które wskazują na te przemianę także w cielesno, człowieka w świecie przyszłym. W świecie przyszłym. Małżeństwo jest więc powołaniem, które przeżywamy, które przeżywają państwo, które jest przeżywane w rzeczywistości ziemskiej. Jest ono ważnym powołaniem, ponieważ chodzi w nim o bardzo ważne wartości, choć doczesne, to jednak bardzo ważne. Chodzi o miłość. Chodzi o e, obronę życia. Chodzi o człowieka. O wychowanie do człowieczeństwa. Chodzi o wiele innych jeszcze wartości ważnych dla e, społeczeństwa. Jest powołaniem wymagającym. E, wymagającym i w tym sensie by tę jedność w małżeństwie utrzymać i w tym sensie by spełnić y, zadania, jakie stoją przed, przed małżeństwem. Y, I kościół, y, czyli nauka Kościoła jest taka, że y, małżonkowie powinni się uświęcać y, razem na tej właśnie drodze do nieba, że są za siebie wzajemnie odpowiedzialni że jak powiedział kiedyś de Balaguer, założyciel Opus Dei, waszą drogą do nieba, wasza droga do nieba ma swoje imię, imię waszego współmałżonka. Tak myślałem, czy to powiedzieć tutaj, ponieważ takie słowa nieraz są odbierane trudno. Pewnym może bólem. Ale one, nie można ich jakby wycofać. Nie można powiedzieć, że one są, są nieważne w sytuacji, nawet gdy małżeństwo przeżywa trudność. Także wtedy ta odpowiedzialność jest i wtedy ta odpowiedzialność można powiedzieć się jeszcze bardziej sprawdza. Bo ostatecznie... Pan Bóg na pewno będzie patrzył na to, ile kto włożył wysiłku w kształtowanie tej więzi w małżeństwie, w obronę tych wartości, budowanie rodziny i przezwyciężenie różnych kryzysów, które się pojawiają w każdym małżeństwie. Apokalipsa mówi, że w niebie dojdzie do zaślubin baranka z oblubienicą, którą jest Kościół. Podkreśla nie tyle Związek małżeński i tę więź, taka jak tutaj na ziemi istnieje, ale duchowe zaślubiny Chrystusa z Kościołem. One się dokonały w pewnym sensie już na krzyżu, bo Chrystus się ofiarował, ale wtedy jeszcze oblubienica, czyli Kościół nie był przygotowany do zawarcia uroczystych zaślubin z Chrystusem. I dopiero, jak czytamy w ostatnich rozdziałach Apokalipsy, takie zaślubiny mają się odbyć w wieczności. Wtedy... Kościół będzie, jak, używając dokładnie słów apokalipsy, przyozdobiony w swe klejnoty jak oblubienica, jak obrugienica zdobna dla swojego męża, dla swojego męża, tak jest powiedziane, czyli tamtym mężem Kościoła będzie Chrystus. I tutaj chodzi o to duchowe, mistyczne małżeństwo, a my wszyscy będziemy należeć do tej oblubienicy, do tej, tej oblubienicy, która ma się przyozdobić w klejnoty, czyli w różne cnoty, przymioty piękne, świętość ostatecznie. Ma nas przyozdobić, abyśmy mogli, abyśmy mogli wziąć udział w tych, za ślubinach. Inaczej będziemy, jak tutaj Pan Jerzy nas wprowadził bardzo ciekawie przez swoją refleksję, musieli poczekać jeszcze w przedsionku nieba, czyli w czyśćcu, żeby się oczyścić i potem mieć udział w komunio sanctorum, czyli we wspólnocie świętych. Amen.